Witam Was niezwykle serdecznie Tak się zastanawiam właśnie Zanim to zaczynałem nagrywać Ile razy już mówiłem do Was Witam Was serdecznie Albo serdecznie Was witam Dzisiaj może być ostatni raz Bo Jestem na szlaku Znowu w Zielonej Górze Znowu w Greenbergu Znowu w Monteverde Czyli wciąż Posiedzę tutaj jeszcze z 2-3 dni ale wspomniałem przed chwileczką, że może to być ostatni raz, bo... Słyszycie o te kroki? Ale, ale, nie... ale nie widzicie tego, co ja widzę i to jest kolejny podcast po wczorajszym, że szkoda, że tego nie widzicie. Ale zaraz koło Monteverde jest coś takiego, co się nazywa Bridge Park nie wiem jak to się po hiszpańsku nazywa Parque de Puentes o właśnie i chodzi o to że o kurwa mać don't look down mówiąc krótko to całe Monteverde jest mniej więcej jaką doliną, górą, doliną górą, doliną, górą, doliną i trzęsą mi się gacie i jest właśnie ten Park de Puentes e, takie mosty linowe e, wyglądają lekko ośrupanie e, nie patrzę w dół nie patrzę w dół nie patrzę w dół yeah. I'm wet already yeah. so e, z, z, więc jestem na środku mostu i się trochę, mocno. Are you afraid of heights, Sophia? I thought that was, but now when I have seen you I realize I'm not that afraid of heights. Uh-huh. The more afraid you need like me. You know, just uh, Okay. I'm just amazed. We yeah. look like we're pretty high up. Yeah. But then you look up on those trees, so yeah. they're even higher. Yes. So it's quite uh -huh. a, some trees are very high. Even they also dokładnie a więc mostów jest chyba 12 więc będę sobie powoli szedł i na któryś z mostów zrobię wam filmik jak tam sięgacie często mi po nogawkach leci żółty płyn o kurwa, o tutaj jest dziura tu chyba nie zaspawali dobrze więc idę, idę. Mosty są fajne, o tyle, że wyglądają takie naprawdę dżunglowe, zielone. Takie, o kurde, naprawdę są fajnie wygląda. Ale zrobię Wam wideo z następnego mostu, bo na razie boję się puścić rączki mostowej. Więc, więc w Poznaniu jest ulica mostowa, bardzo ją lubię. A mosty są takie właśnie coś Ala San Francisco, nie? takie na porządne są, porządne. muszę wam powiedzieć, że porządnie wyglądałem. Znaczy, to jest pierwszy, nie? Ale widziałem tych mostów na, na zdjęciu kilka. O. Już jestem normalnie, ale chodzi o to, że te mosty są wiszące. Wiszący ten miał 60 metrów. Nie był najdłuższy, muszę Wam powiedzieć. No, to był pierwszy, wiadomo, ostatni. Jest jeden z dłuższych, zresztą mam tutaj ulotkę. Teraz Wam powiem, jak to wszystko wygląda. Eee. Przepraszam za mój oddech, jak mi się to udzieliło? No tutaj jest reklama knajpy, a to się nazywa Selvatura Park. Tak mówiąc szczerze, dokładnie. I mamy 13 mostów. Ten pierwszy, tak jak dokładnie wam powiedziałem, kurde, mam miarkę wokół 65 metrów. Dokładnie. Następny jest 82 metry, potem jest 115, 157. 120, 50 blablabla bla, bla, bla, bla, bla. i ostatni oczywiście most ma kilometr kilometr most dla ludzi w dżungli dla turystów kosmos kosmos za jedyne 30 dolarów albo 1500 tutejszych diabłów Pię <coughs> przepraszam, 15 tysięcy aż mi głos odjęło z wrażenia kilometr Chyba nie przeżyję tego. Uch. No dobrze. Może mi się coś pomyliło? No nie wiem, nieważne. Jestem znerwiony lekko. Dobrze, to to, to. to idziemy, to idziemy, to idziemy. Nadajemy już 5 minut, więc czas na typowe hiszpańskie odzywki i jak zwykle w podcaście na końcu odrobina hiszpańskiej muzyczki specjalnie dla Was bo myślę, że nie tylko słowa słowa ale trzeba wzbogacić podcasty jak już wspomniałem, muzyczką zatem idziemy dalej WNIMANIE говорит i показывает MOSKWA Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и y слушайте Москву. Радио 5 de la mañana. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias. Chory? Posłuchaj nie tylko dla Orów. Nie, nie pomoże. Ale też nie zaszkodzi. Powtarzaj za lektorem słówka hiszpańskie. Słuchasz podcastu nie tylko dla Orów. Muszę wam powiedzieć, że mam pełne gacie. Ten most drugi miał dwa razy więcej, czyli 115 metrów. A to nie jest najdłuższe. Jak już powiedziałem. Muszę zobaczyć, czy jest opcja przejścia po lądzie. Bo się skicham. Ten był dość długi. Wcześniejszy był w dżungli jakby. taki pomiędzy drzewami troszeczkę. A ten był na otwartej przestrzeni. I musiałem się trzymać dwoma rękami. Zatem i jeszcze wiało na środku tak. Jak jest stancłam ryzyko, Jak się jedzie to... Wieje i, i, i zamykają most, bo wieje. Albo potwory przechodzą z tego z tego filmu co tam było. Nie transformers, tylko no takie duże roboty. To też wtedy zamykają most. jak te roboty przechodzą i transformersy, wszystkie takie nie Transformersowe. O Jezus, o Jezus Maria. Muszę powiedzieć, że istnieje inna metoda pokonania tej trasy. Jest jakoś chyba są 4 km. Cześć tam z tego. Nie wiem, czy słyszeliście coś takiego, takie... O, nie trzeba iść mostem. Można wejść na drzewo. I z drzewa pojechać na drugie drzewo. Jest taka opcja. To się nazywa tutaj ziplining. Czyli wchodzisz na drzewo, przypinają cię do liny. Dają ci kask, takie szelki, które ci obciskają narządy. I jedziesz i jedziesz. Nie wiem, czy słychać takie głosy gdzieś, albo coś. O. To ludzie jeżdżą sobie po drzewach. Można, można też w ten sposób. Why not? Ale tamtego tak bym nie przeżył w ogóle. Nie to, że się boję laty samolotami, bo nie boję. Eee, już mówiłem chyba o tym, że z pewnego miejsca do pewnego miejsca Kupiłem bilet samolotowy, takim małym pierdzitkiem, de Havilland, mały samolocik, nie będę się chyba bał, no ale zobaczymy, o właśnie, jeżdżą sobie po linach między drzewami, tak to wygląda, najpierw cię wciągają na górę, o właśnie. Tak, tak mniej więcej to słuchać jak jedzie gruba amerykanka. Nie powiedziałem o tym, że dają wam też taką rękawiczkę, yy, przy, którą można hamować sobie troszeczkę. Ale jak za bardzo zahamujesz, to się zatrzymasz na środku i nie będą mieli cię jak ściągnąć. I trzeba wezwać helikopter w i wtedy przylatują, ratują i kasują. Yy, tak to wygląda. W każdym razie, w każdym razie dzieje się. Jak już wspomniałem, jest opcja taka, jaką teraz przebywam, czyli ziemista. Jest opcja mostowa i jest opcja na powietrzna. Więc e, chodzimy sobie znowu po dżungli. Wczoraj był. E, wczoraj, w ostatnim podcaście w zasadzie. Znowu ktoś jedzie. Posłuchajmy. O, to chyba facet, bo prył jak Ferrari. To, e, o czym ja mówiłem. O czym tutaj mówię? Aha, że w ostatnim podcaście chodziliśmy po dżungli troszeczkę. Widzieliśmy y, kilka zwierzaków, widzieliśmy, y, no przede wszystkim kolibry, ale ok... I w naszym hotelu, tutaj gdzie mieszkam, no też są takie podajniki z, ze słodką wodą i, i z miodem. I kolibry sobie przylatują i... i... Albo przelatują, tak jak kolejny Amerykanin. Nie, o... o, to była dwójeczka, tandem. Ale zapieprzają nieźle. Tak jak słyszycie, tak to jadą szybko. To może być fajne nawet, chyba może bym się nie bał. A tam się nie ma co urwać. Znaczy jest jedna lina, ale no wiecie jak to jest, nie, że. No nie, no nie, bałbym się. Zatem tak to wygląda. Chodzimy sobie po Monteverde po Zielonej Górze. Pozdrawiam Anicjatę z Greenbergu. No w sumie dla niej dzisiaj ten podcast, taki po niemiecku cały czas mówię, więc, więc to specjalnie dla niej. A ja przygotowuję się do czwartego mostu, który będzie miał 150 chyba, czy 257 metrów, albo 157, już nie pamiętam. I jak będzie na otwartej przestrzeni, to możemy się już nie spotkać. Muszę zedytować wszystkie podcasty. No nie, to już za późno, nie? bo tu jest one way. Że się tak wyrażę po angielsku, czyli nie można wrócić. No i idę sobie i idę, idę, i... Idę i widzę most. Widzę most. I schowam wszystkie sprzęty, kamerki, wszystko, bo można się pousikać. Ale zaraz jeszcze podejdę. Zobaczy, jak on jest taki dżunglowy w drzewach, to się nie będę bał. Ale jak będzie tak jak ten wcześniejszy, to dobrze, że mam takie woreczki specjalne. O kurwa. O kurwa. Mać. Za oknem ćwierkają ptaszki, ale to przecież nie tylko dla ptaszków jest. Nie tylko dla orów. Ajęny człowiekaliję człowiekaliję człowieka, że każdy czys. jak Soy tu la sobra do lo que se robaron. Un pueblo escondido na cima. Mi cuero, por eso de Wracamy do treści merytorycznej. Przed mikrofonem ponownie Filip Dawidziński. Wiecie, jak nie łatwiej zniszczyć most? Wiem, bo oglądałem że takie się wyrażę, obalacze mitów czyli tych dwóch sympatycznych panów z Discovery Channel eee, nie wiecie wprowadzić go w wibracje rytmiczne albo wojsko, żeby sobie szło równym krokiem albo żeby jechał jakiś pociąg z szóstym wagonem na przykład mocno naładowanym albo żeby na przykład na jednej stronie usiadła Godzilla a na drugiej King Kong eee, więc eee, przeżyłem przeżyłem. 157 metrów, ale mówiłem, że czeka mi jeszcze na końcu most śmierci. Eee, no i cóż poradzić. To czuję się, mówiąc szczerze, teraz bardziej bezpiecznie, ale y, muszę wam powiedzieć też, że palec mi spuchł. Coś, co skręciłem wczoraj palec. Boli mnie już coraz bardziej. I się robi siny. Ech, muszę wam powiedzieć, że Czuję się coraz bardziej bezpieczniej na tych mostach. Nie to, że się nie boję, ale jakby wiem co robić. Zamknąć oczy i iść. To jest najprostsze. Więc tak robię. Mam moją kamerkę na głowie. Go uprosowam. Ten pierwszy model. Ten lepszy. mam w torbie, bo szkoda mi go. Jakbym zginął, to chociaż z plecaka by mogli wyjąć i znaleźć po adresie, gdzie odesłać urny i zdjęcia może ciało i zdjęcia no powiedzmy tak w ten sposób w każdym razie Ale ten las po którym chodzimy to jest dalej Monteverde tutaj ten las dziewiczy taki dżunglosty jest bardzo podobny do tego po którym własiliśmy w poprzednim podcaście no tylko coś tu trochę mało zwierzaków jest wiecie na pewno są, śpią, gdzieś pewnie se poszły bo jak chodziliśmy po poprzednim podcaście to i tarantule, było, można znaleźć pod drzew, ze drzewem i jakieś wielkie takie skalopędry i jakieś ptaszorów było mnóstwo ale to trzeba było, trzeba, trzeba trzeba było patrzeć to jest tak coś jak igła z tego siana patrzysz, patrzysz, patrzysz i nie widzisz albo z Indianami tak było, nie? a patrzę, a i i uuuu nie? znaczy się mawki pozdrawiam tutaj Katarzynę yy, tomawkową serdecznie i jej biustonosze i biust też jej pozdrawiamy. Yy, słyszałem, że, że fajny. W każdym razie yy, trzeba się tu wpatrywać ostro, mocno i, i dość namiętnie w to wszystko, żeby coś zobaczyć. Bo wszystko jest, ale naprawdę trzeba stanąć z lornetką albo z czymś i się skupić, popatrzeć i zobaczyć więc, więc nie jest źle z tymi zwierzakami ale tak jak powiedziałem trzeba się skupić, poczekać przystanąć, wziąć lornetkę jakiś dobry aparat z zoomem i, i po prostu popatrzeć o tej 20 minut dzisiaj, nie wiem ile z tego będzie, znaczy 20 minut i piosenka, nie? więc to zależy ile tam będzie, tak myślę, że w 25 minutach będę się mieścił, tym razem zrobię tak, żeby było inaczej, bo wszędzie zawsze było 20, 20, 20, a żeby odróżnić e, te podcasty od innych będzie 20 minut, no i nie wiem czy zauważyliście, że podcasty się nazywają Piura Wida, czyli pełną gębą życia, po Kostarykańsku. Zmienimy nazwę, jak przejdziemy do innego kraju i potem znowu do innego kraju i potem znowu do innego kraju. I potem chyba może jeszcze dwóch innych krajów. Powiedziałem, że osiem krajów. Podczas tej wyprawy zaliczymy. Zobaczymy jak fundusze. A na razie trochę mi się nie zgadzają, ale jest okej. Okay. Jest okay. Karty kredytowe spłacone, więc jestem na zero. I zobaczymy, co jak zatem zatem to tyle w tym wejściu połączymy się już na samym końcu zobaczymy czy przeżyje ten most najdłuższy do usłyszenia i do zobaczenia bo zapraszam też na wideokast z, z tego podcastu nie tylko dla sikorek nie tylko dla Wrubli, nie tylko dla gołębi Hej, hej, hej, hej! Nie da się nabrać na podróbkę. Nie tylko dla orłów. Radio relog. Można by powiedzieć: przetrwałem. Strach ma wielkie oczy. Ale myślę, że ci ludzie, którzy jadą teraz nade mną na tej lince jakieś 120-150 metrów nad ziemią to dopiero są posrani. Jeśli są tacy jak ja. Bo na to bym w życiu nie wsiadł. Naprawdę. Teraz zobaczyłem, że jedna jest taka bardzo długa, jedna linka. O Jezu Maria. No ale cóż, dość marzenia. ale to nie było przez pierwsze dwa, trzy, cztery podcasty. Teraz czas zabrać się za siebie i yy, używać życia. Jestem tak mniej więcej... A... Nie powiem, że w połowie wakacji, ale tak w dwóch piątych. O, tak Wam powiem. Więc troszeczkę materiału jeszcze zostało. Troszeczkę do zwiedzania jeszcze zostało. Ja wciąż sobie chodzę po... Oni nie, nie nazywają tego dżunglą. To jest Cloud Forest. Czyli taki las chmurny, można by powiedzieć zachmurzony, Chmurowaty. I chyba to jest najlepsza nazwa, bo, bo tutaj jesteśmy właśnie w paśmie gór, które dzielą Kostarykę i Panamę i wszystkie w zasadzie kraje na pół, czyli na Atlantyk i Pacyfik. No i na tej wysokości tutaj 1500, 1700 wszystko się odbywa.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 już potem jak powiedziałem, nie patrzyłem, zamykałem oczy i szedłem więc e, nie jest tak do końca źle przeżyłem, żegnam Was w, w tym podcaście e, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze wczoraj las dzisiaj las jutro no może nie, nie wczoraj, ale więc e, tak sprawa wygląda e, trzeba poliznę też e, żeby wróciła bo trochę już schodzi, zatem żegnam Was i do usłyszenia w następnym podcaście Na no Solo. paragias. na dziś to już wszystko. Zapraszamy ponownie na kolejny odcinek nie tylko dla Oru. Cinco de la mañana. No todo lo que Solo brilla Remedio Chino e infalible. Dobranoc. Buenas noches Czy mógłby pan mówić wolniej? Podría hablar un poco más despacio? Dobranoc Buenas noches Czy mógłby pan mówić wolniej? Gracias Dziękujemy za wspólne spędzenie czasu W kolejnym odcinku nie tylko dla orłów Dowiesz się o... Ciastka mają e, Mają ciastka różnego typu Ja sobie usiadłem, wziąłem sobie taki trójkąt z tryskawkami. Za jedyne 600 diabów Wziąłem sobie herbatę za jedyne 400 diabłów nie mieli zety czarnej, tylko miętową oni tu piją chyba taką miętową i jakieś owocówki nie mają żadnych innych więc wziąłem sobie tę herbatę i piję właśnie tutaj w cieniu medówek w wietrze wiatraków recuerdo aquel piano Su canción La multitud Aquel rincon. Se perturbó con un disparo. Sabrás que allí encontré tus ojos. Yo te vi fuerte junto a mí. Tu voz dirí, me dijo así. Un whisky y yo y tú tequila. El diablo te mandó a lo reto. El diablo, el diablo el supo que yo estaba allí. Tan guapo yo de ti, pero me resistí porque pensé, es pistolero, el diablo te mandó al arrego, pues supo que yo estaba allí, ya no te quieres, ir, tú te dirás aquí, dame el amor de caballero, como recuerdo a Y a ti, jugando con ardor, ganabas tú, rey a yo. Todo el dinero fue a tu mano, y ahora te marchas del arrebro. Nadie te quiere en la ciudad, ¿qué voy a hacer contigo iré? Y tú serás mi prisionero. El Diablo te mandó al arrelo, el el Diablo Hoy supo que yo estaba allí. Tan guapo yo te ti, pero me resistí porque pensé es pistolero. El Diablo te mandó al arrelo, el Diablo, el Diablo Hoy supo que yo estaba allí. Ya no te quieres ir, tú vivirás aquí, dame el amor, deja de caballero. Słuchałeś poprzedniego odcinka nie tylko dla orów? Tam też było ciekawie. No naszą się przeleciał meteoryt. Nad odnoszą się przeleciał no i zgasnął. A nie, to nie to zlecenie. Aha. Podcast nie tylko dla orów. Zaprasza Filip do widzenia. No i ponownie zapraszamy do wysłuchania podcastu Nie tylko dla orów Samemu już więcej nic nie powiem Ale zapraszam